Witam Państwa. Nazywam się Janusz Rutkiewicz i to jest mój pierwszy podcast. W związku z powyższym proszę wziąć pod uwagę, że mam cośkolwiek tremę. E, dziwnie się w obiem, e, rozmawia do mikrofonu, nie widząc ludzi, ani ich nie słysząc. E, no i po prostu nie wiem, jak mi to wyjdzie. E, dzisiaj chciałbym e, ten materiał poświęcić programowi Wife in Access e, z prostego powodu na listach dyskusyjnych, na których jestem subskrybentem, tudzież jeden podcast słyszany z podcastów, traktuje o tym programie, no i słychać szereg bardzo krytycznych uwag, że program jest nieprzydatny dla niewidomych, i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym za pomocą tegoż materiału troszkę z tym popolemizować. Na początek powiem tak. Prawdą jest, że program jest płatny. Na koniec miesiąca grudnia kosztował on 1703 zł. Poza tym prawdą jest też, że trzeba być abonentem w sieci telefonii komórkowej lub też mieć telefon na kartę, no i w czasie korzystania z tegoż programu trzeba wydatkować niestety kilka złotych. Ja z własnego doświadczenia powiem tak, wykupiłem pakiet dostępu do internetu za kwotę 10 złotych no i przez miesiąc używałem go co najmniej co drugi dzień w obie strony jadąc z pracy do pracy celem przetestowania, gdyż chciałem sprawdzić zachowanie odbiornika GPS wbudowanego w mój telefon komórkowy Nokia 6110 Navigator, dlatego, że nosiłem się z zamiarem zakupu także urządzenia, nawigator firmy Migraf. Dlatego też te testy przeprowadzałem. No i wykorzystywałem z całej kwoty dostępnej około 2 złotych w miesiącu czyli nie jest to wygórowana stawka. Eee, kolejna je, taka rzecz to jest to, że program Wifinder, e, jeżeli użyjemy go raz kiedyś na jakiejś trasie e, i później będziemy i, i tą trasą się przemieszczać ponownie, to w jakiś sposób zapamiętuje to, jak jechaliśmy e, i po prostu już Tyle złotówek nam nie będzie pochłaniał. E, aby ograniczyć do maksimum zużycie środków finansowych e, z abonamentu, e, wystarczy zainstalowanie map e, używanych przez program do własnego telefonu komórkowego. No warunek tylko jest taki, że e, musi nam w tym pomóc osoba widząca, gdyż szukając map dla danego regionu, który nas interesuje, sami sobie nie poradzimy, gdyż mapa, no cóż, jest to grafika, a żeby można było to zainstalować, to trzeba na odpowiednią grafikę kliknąć, no i wtedy wtedy niestety jest potrzebna osoba widząca, gdyż gadacz, screen reader na komputerze nie będzie w stanie nam odczytać jaka to mapa. W związku z powyższym tylko takie ograniczenia Mamy, ale to mamy raz. Zainstalowane do telefonu e, będą wykorzystywane w miarę potrzeb e, przez program. E, o telefonie komórkowym własnym nie będę opowiadał, to chyba zrobię w następnym podejściu. Natomiast, jeżeli chodzi o program Wifinder, e, powiem tylko tyle: nie będę tego pokazywał, jak się to zachowuje na trasie z prostego powodu. Nie mam stosownego urządzenia, które by pozwoliło mi na dokonanie nagrania i jednocześnie komentowanie tego, co się, co się dzieje, co tam robię, co naciskam w trakcie przemieszczania się, gdyż mam dyktafon z bardzo słabym mikrofonem wewnętrznym i jeżeli byłoby słychać to, co w telefonie komórkowym jest odtwarzane, bo można to przyłożyć blisko głośnika i byłoby słychać, to nie będzie słychać tego, co ja mówię. W związku z powyższym e, opowiadanie o tym programie sprowadzę do tego, że uruchomię go za chwilę, następnie poopowiadam o tych zakładkach, które tam są i o, o całym jego menu i później zademonstruję, wychodząc na balkon e, w swoim domu, po to tylko, żeby mieć sygnał z odbiornika GPS, co można sobie przy pomocy tego programu poustawiać, nie ruszając się z domu, no i poopowiadam, w jaki sposób można użyć opcji nawigacji. No i teraz przystępujemy do dzieła. W swoim telefonie mam taki przycisk na lewym boku aparatu, nazywany klawisz własny, normalnie jest przypisany on do prostego wybierania głosowego, czyli można nagrać swój komentarz głosowy i co ma zrobić aparat, czy ma wybrać numer i tak dalej, i tak dalej. Wskażemy co, przyciśnięty powoduje akcję, powiemy głosem, telefon to wykona. Ale ten klawisz pozwala się też przypisać do uruchamiania aplikacji. W związku z powyższym nie będę wchodził do menu, tylko naciskam ten tak zwany klawisz własny. Co robię w tej chwili? W tej chwili połączyliśmy się z programem. Czekam aż złapie sygnał z internetu. Zakładka I weszliśmy do programu. Na starcie program ustawia nam się na zakładce menu. I tutaj mamy cztery pozycje. Pierwsza pozycja to jest mapa, jak było słychać. Mam nadzieję, że to było słychać, bo później to odsłucham. Idąc joystickiem w dół, jest druga pozycja, znajdź. Za chwilę będę o tych wszystkich pozycjach opowiadał. Kolejna pozycja, w dół. To jest pozycja ulubione. I usługi. I to są cztery pozycje na starcie, jak ktoś widzący patrzy w lewym górnym oknie, w lewym górnym narożniku ekranu. I teraz tak jeżeli jesteśmy w tym miejscu wracamy do pozycji mapy jeżeli nacisnę to teraz klawisz, klawiszem joysticka tak jak wybierz bym zrobił to wejdę natychmiast do map co to w tej chwili robię i teraz jestem na zakładce mapy i cóż tu się pojawiło pojawiła nam się mapa Europy, ponieważ w Europie jestem, no i mamy mapę Europy i teraz, jeżeli miałbym sygnał GPS-u, no to mógłbym lokalizować różnego rodzaju punkty, nakładając na tą mapę i miałbym później komunikaty, co za chwilę zresztą też będę pokazywał, wychodząc na balkon, ale to będzie z dyktafonem i na pewno jakość tego będzie gorsza. Teraz, co, co tutaj z tych map jest? Jeżeli teraz nacisnę klawisz F1, co w tej chwili robię? Pierwsza pozycja, nawiguj do. Jeżeli wybraliśmy na mapie jakiś punkt sobie, można tutaj, jak ktoś jest słabowidzący, a ma powiększacz w telefonie, czyli powiększenie ekranu, lub ktoś widzący, wybierze sobie punkt na mapie, jeżeli to teraz zatwierdzi, to do tego punktu zaczyna prowadzenie automatyczne. No i będzie to tak, jak kolega Kider y, powiada, że przejdź, prze, przejedź 100 metrów, skręcić tu, skręć w lewo i tak dalej, i tak dalej. Po prostu będziemy prowadzeni, tak jak gdyby, za rączkę. Ustaw jako początek, e, ustaw jako początek. czyli tu możemy zacząć manipulację przy y, ustawianiu trasy którą będziemy mieli zamiar prze, przemierzać. E, w tej chwili po uruchomieniu e, kursor stoi na jakimś punkcie, e, na jakimś punkcie na mapie i jeżeli to zatwierdzę, no to po prostu ten punkt będzie początkowym miejscem naszej trasy, z której będziemy korzystać e, w przyszłości. Druga pozycja jest ustaw jako punkt przeznaczenia, czyli to może być też tutaj zaznaczone, stoję na, na, na jakimś punkcie, przy, przy, zatwierdzę i będę miał punkt docelowy, do którego to ja chcę niby dojechać. Przesuń 4, Przesuń. I tu jest też pod menu. Można tu wybierać różne rzeczy, dodawać nowe punkty i tak dalej. Za chwilę w to wejdziemy, bo to jest pod menu, czyli musimy wejść w to klawiszem F1. przesuń do pozycji, którą pokażę, aby przeglądać, to jest przybliżenie, czyli, że ma być powiększone to i tak jakby z bliższej perspektywy, oddal, to jednocześnie będzie związane też z pomniejszeniem, bo będzie więcej widać, no i tu mamy cztery pozycje tylko, to wszystko tyczy map. Wychodzimy z tego podmenu. E, ponieważ wyszliśmy, to muszę wejść jeszcze raz w to. Teraz jest zapamiętane mapy. Jeżeli mapy weźmiemy sobie e, z serwera na komputer, następnie je yy, zainstalujemy w telefonie, to tutaj możemy wybierać. Wchodząc w to, proszę. Pierwsze jest zainstalowane mapy. Jak to kliknę, to będę mógł wybrać spośród zainstalowanych. Wyszukaj nowe mapy. I usuń mapy. Czyli takie pod menu mam tutaj. Tego nie będę demonstrował, gdyż to na razie nie jest takie, ta, aż tak istotne. No i jedziemy dalej. Zapamiętane mapy mieliśmy. Teraz trasa. Pod menu to jest. Trasa. I tutaj... Możemy wczytaj. Albo usuń. Jeżeli jakąś trasę już zapisaliśmy, to możemy ją wczytać z pamięci, pod jakąś nazwą ona będzie. Ewentualnie tążesz trasę w drugiej pozycji usunąć. Pokaż informację. Jeżeli to bym kliknął, to się pokażą na mapie, gdzie jestem że jestem w miejscowości jakiej, gdzie wybrałem, jeżeli się nałożą punkty GPS, bo w tej chwili pokazałoby mi jakieś malaidy, czy coś takiego. Pomoc, i, i. I ostatnie jest pomoc. Ok. Oploduj, Tyle na razie, jeżeli chodzi o mapy. Wychodzimy z map teraz, zamknąłem to. I teraz pokażę jeszcze jedną rzecz, nie wczytując nic, Stoję na tej zakładce, gdzie są cztery pozycje w menu, gdzie możemy wybrać natychmiast joystickiem, ale mogę zrobić w sposób następujący. Naciskam nie wybierz, stojąc na mapie, tylko klawisz F1. Pierwsza pozycja otwórz, co już pokazałem, że otworzyłem mapę. Sklep internetowy. Jest to ni mniej, ni więcej Strona sklepu interno, internetowego yy, producenta Wifindera. I tam można wejść, ewentualnie obejrzeć coś i do, dokonywać zakupów. Udostępnij usługę Wifinder. Udostępni yy, to jest yy, coś takiego, że możemy sobie tutaj wstyknąć w to i będziemy mogli taki program Wifinder komuś przesłać do testowania. Yy, mamy kolegę jakiegoś, koleżankę, chcemy żeby się pobawił tym to będzie mógł sobie to pobrać, zainstalować i, i tylko nie sprawdzałem ile by taki program działał być może, że miesiąc, może mniej nie wiem, to, to, to po prostu mnie nie interesowało trasa, 4 w 11. trasa, dokładnie to samo czyli wczytaj trasę usuń trasę zapamiętane trasy mogę wybierać i tak dalej Dodatki. Dodatki. Zajrzymy tutaj. Wybierz, kod, dostępu. kod dostępu. Najnowsze wiadomości. Zastrzę. Najnowsze SMS. znajdź SMS. I znajdź SMS. Yy, czyli takie, takie pozycje tu to ma. Rozłącz GPS. No cóż to jest. Tu jak kliknę w to, to po prostu mogę rozłączyć się z GPS-em, no bo z jakiegoś powodu chcę oszczędzać e, baterie e, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę, żeby mi się to e, samoczyn, samoczynnie po uruchomieniu tegoż programu uruchamiało, bo ja tylko chcę przeglądać mapy na przykład. No to mogę to kliknąć i wyłączyć odbiornik GPS-u, żeby nie szukał mi teraz sygnału. Ustawienia. No, zajmijmy się tą zakładką ustawienia. Pierwsza, pierwsza, pierwsza pozycja to jest zakładka od lewej. To wszystko dotyczy ustawienia telefonu. Jeżeli przechodzimy teraz joystickiem góra-dół, jedziemy w dół. Pierwsza pozycja to jest Druga jest wskazówki głosowe. Pierwsza głośność. Wskazówki głosowe wycisz. Wskazówki Zawsze... głosowe wycisz. Można to włączyć i wtedy jakiś lektor nam się będzie włączał poza e, syntezatorem TOX. Akurat ten Agatka gada. E, to samo może robić w mobile speaku Jan lub Krzysztof czy Zosia. To jest bez znaczenia. E, dlatego, że tamten program też to uźwiękawia. Czyli tu są wskazówki głosowe, możemy włączyć i wtedy i, i, z, tak jak gdyby z sieci, ten z serwera będzie nam gadał lektor. Podświetlenie ekranu zawsze włączone. 3, ekranu zawsze włączone. Chodzi o to, żeby program nie wyłączał nam e, wygaszacza e, wtedy, kiedy mamy aktywne połączenie i nawigujemy, no bo e, problemy byłyby z odczytem. Język, język telefonu. 4, Punkt dostępny, dostępu, tu wybieramy z jakiego punktu dostępu do internetu. Nie wyłączaj GPRS. Nie wyłączaj I to jest wszystko. Następnie przesuwamy się na następną zakładkę w tych ustawieniach joystickiem w prawo. Tutaj mamy tryby transportu. Pierwszy jest tryb transportu pieszy. Jednostka odległości metryczne. Zazbilić. Jednostka odległości metryczne. Każdy z tych można zmieniać. I tak, w trybie transportu na pierwszej, jakbym to teraz potraktował joystickiem, to będę miał możliwość wybrać sobie między transport pieszy, tak zwany, tak to nazwano, następnie transport taksówka, i następnie samochód osobowy. E, nie, mo, nie bardzo rozumiem taksówka, a samochód osobowy, no, ale może to chodzi o to, że samochodem osobowym można jechać inaczej niż taryfą? Nie wiem. No, to dla mnie jest trochę dziwne po, po, pojęcie, no bo pieszy to wiadomo, że, że to zresztą później do tego dojdę, dlaczego, dlaczego e, rozróżnienie pieszy, a samochodowy e, ma zasadność. E, metryczna jednostka tu można zmieniać też na, czy to ma być metryczna, czy to ma być, czy to ma być, jaka? Wiesz, jednostka odległości, zaznaczone metryczne, jeden z 3. Jednostka odległości, mile, jardy. Mile, jardy. Jednostka odległości, mile, stopy, trzy z 3. Mile i stopy. Czyli takie, takie są tutaj możliwości do wybrania. odstęp trasy do odległości. Odleg obfim, trasy do Odstęp trasy do zaznaczonej odległości Odstęp trasy do czas, 1 3. Do czasu. Obfim, trasy do informacji Do informacji o ruchu. Czyli mamy tak albo czas albo do, y, do y, ruchu albo do y, odległości. Tu możemy sobie wybrać, jak chcemy być informowani. Jak wyznaczymy do odległości, tak, ja mam, to po prostu w pewnym momencie zaczyna mi telefon mówić, ile metrów mam do danego punktu. Jak potrzebowałbym czas, to zmienię na czas i będzie mnie informował, ile czasu mi zostało do tego punktu. Jeżeli chodzi o ruch, to znowu z jaką prędkością będę musiał tam się przemieścić, żeby, żeby do danego punktu dotrzeć. A mój zakładka Drogi płatne, to jest przydatne tylko wtedy, kiedy bierzemy pod uwagę transport samochodem. To przy transporcie pieszym, dlatego jest to powyłączane, żeby to unikał, bo, bo biorąc informacje z map, wskazywałby nam na takie, na takie możliwości, a po co nam to? Tryb nawigacji, widok przewodnika. I teraz zobaczymy, co my tutaj możemy, tak? Wchodzimy w to znowu joystickiem. Wybierz. Wybierz. Tryb nawigacji, zaznaczony widok przewodnika. Jeden z 3. Tryb nawigacji, mapa, dwa strze. Tu możemy dla widzącego nie widok przewodnika, tylko mapa. I jeżeli to wybierzemy, to niewidomy z tego nie skorzysta. Dlatego, że to przestałoby mówić. Tryb nawigacji, otoczenie. Trzy strze. I tryb nawigacji, otoczenie. Jeżeli wybiorę otoczenie, to będą wszystkie informacje wokoło tego punktu, do którego się zbliżamy. Podawane przez gadacza. A tego też nie chcemy. Nie chcemy. W związku z powyższym, ja mam ustawione na... Zaznaczone widok przewodniczy. Trasa, trasa e, automatycznie nowa trasa włącz. E, I... To można włączyć, albo wyłączyć. Sytuacja na drogach, wiadomo, że chodzi o e, drogi, kiedy prze, przemieszczamy się samochodem. Informacje, jeżeli takowe z serwera by mogły być, e, czy jest jakiś zator, jeżeli by to było oczywiście, bo nie bardzo w to wierzę, żeby taka informacja mogła paść. Czas aktualizacji na drogach 30. I tu można zmieniać. Czas aktualizacji informacji o sytuacji na drogach. Tak, 30. 30. No i tu można wpisać tylko ręcznie. Nie da się inaczej. I to jest druga zakładeczka. Przechodzimy na kolejną. To już jest trzecia. Aktualizuj w pobliżu, 20, to jest y, prawdopodobnie z tego, co tutaj widziałem, to chyba chodzi o 20, 20 do 20 miejsc najbliżej y, znajdujących się, można na zakładce w pobliżu sobie obejrzeć, później na głównym oknie, y, co jest y, wyświetlane od punktu, do którego się zbliżamy, y, idąc w dół, Coraz dalej oddalone punkty będziemy mogli obejrzeć jakie jak, do, jakie są w pobliżu. Tryb kierunkowy zegar względny. 2-6 Tryb kierunkowy zegar. Tu możemy zmienić na e, zegar lub na e, stopnie, minuty proszę bardzo. tryb kierunkowy, zaznaczony zegar. Względny. 1, 2. Tryb kierunkowy. Kompas stały, raz dwa. Kompas stały lub zegar względny. Takie możliwości mamy, możemy tutaj wybrać. Ja akurat wolę korzystać z zegara na razie, bo mi po prostu kompas jest niepotrzebny w tej chwili. Jakby byłoby precyzyjniejsze pokazanie, potrzebne mi w stopniach, z tego bym mógł korzystać i wybrałbym właśnie tutaj sobie kompas stały. W pobliżu info skrócony. Mogę to zmienić. I będę miał pełne informacje, co jest w pobliżu o, o restauracjach, bankomatach i tak dalej. E, mam skrócone, dlatego że po prostu za dużo informacji na raz. Prędkość miny 3, 4, 6. Prędkość. Wiesz, prędkość miny, tekst 3, 3. Można zmienić na przykład 1. E, tylko można tu wpisać ręcznie. Czyli to jest prędkość Czyli 6. prędkość minimalna. Otoczenie. Akt. 10, 5, 6. otoczenie aktualne to jest 10 punktów. O 10 punktach, jak przejdę na zakładkę otoczenie, punktów, w którym stoję, to będzie mi telefon sam mówił poprzez panią Agatkę, ile ja mam punktów dookoła. I po prostu wszystko, co się tam... E, znajduję, jeżeli nie będzie wahań w, sygnału, w sygnale GPS-u, e, to płynnie będę miał opowiedziane, co mam e, dookoła. Jaka restauracja, e, jaka poczta, jak, ile, jakie skrzyżowania i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co, co jest najistotniejsze wokół tego punktu, e, czyli mam 10 pozycji. E, tego nie zmieniałem. Być może, że to coś by dało. 15. 15. E, e, jest to tak, z tego co widzę, 15 sekund. 15 sekund blokuje mi się, żebym zdążył coś tam usłyszeć i tak dalej, bo tak to by te informacje leciały ciurkiem. Dlatego tego na razie nie zmieniałem, bo mi to było niepotrzebne. Szczególnie widzę to wtedy, kiedy jadę tramwajem na przykład i, ta, i korzystam e, z podpowiedzi, do jakich przystanków się zbliżam. W pobliżu 3, aktualizuj w pobliżu 20. Aktualizuj w pobliżu 20 e, też można to edytować ręcznie, czyli on może aktualizować w pobliżu do 20 punktów. Zegar. No i, i wracamy do tego samego. Więc przechodzimy teraz na kolejną zakładkę. Komunikacja SMS. Jeżeli bym gdzieś tam potrzebował SMS-y wysyłać do serwera, coś i tak dalej. Tego to w ogóle nie, nie, nie, nie używam, także to mnie nie interesuje i, e, dlatego to jest zaznaczone na nie. Przejdź do SMS, włącz. Ja mam wyłącz, dlatego, dlatego woła włącz. Z, wiatr, w zapytaj, 3, e, data wiadomości w skrzynce, czy dane wiadomości w skrzynce, zapytaj, bo mógłby ktoś przesyłać mi coś. Nazwa użytkownika WLQSZHQ, hasło, ustaw hasło, 5, 5. Tu jest e, nazwa użytkownika i hasło. E, to jest potrzebne wtedy, to w tym miejscu, jeżeli tą nazwę użytkownika sobie skopiujemy, to wszedłszy na serwer wifinder.com dostaniemy możliwość pobrania map, pod warunkiem, że klikniemy w stosowny link, który nas przeniesie do możliwości pobierania, ja w tej chwili nie pamiętam jaki, wpiszemy to hasło, znaczy ten, ten, ten login swój, czyli nazwa użytkownika z tego, tele, z tego miejsca, a następnie wpiszemy sobie jakieś swoje hasło. I wtedy będziemy mogli pobrać mapy. Dopiero wtedy. Inaczej się pobrać ich z serwera nie da. PRZEZ ZAPYTAJ No i wróciliśmy do pozycji pierwszej, czyli to jest tyle, co dotyczy komunikacji. I przechodzimy na następną. Zakładka na 5 1 Rozmiar, rozmiar schowka na mapy. Tutaj określamy, jaki duży schowek będziemy wykorzystywali na mapę. Eee, przydatne wtedy, kiedy, kiedy potrzebujemy y, często mieć wyliczane odległości, bo wiadomo, że odczyt GPS musi się nałożyć na mapę i musimy mieć informacje o nazwach ulic. No, i dlatego tu będzie to potrzebne, żeby sobie ustawić to. Każdy ustawi to do swojej preferencji. Ja tego na razie nie ustawiałem, gdyż jak na teraz zbyt wiele nie potrzebuję, więc nie zmieniałem tego. Pokaż moją pozycję automatycznie. 2, Pokaż moją pozycję automatycznie. Jeżeli osoba widząca patrzy na ekran, to widać też aktualną pozycję na mapie bo takie mapki są wyświetlone jednak, jakby nie patrzeć, e, automatycznie one są pokazywane. Orientacja mapy na głowek. 3 z 7. Orientacja mapy na główek. Pokaż ulubiony miejski poziom przybliżenia, 4 z 7. Pokazane hotel, inne, parking, punkt restauracja, rozrywka, stacja benzynowa. I tutaj mamy o tych tak zwanych kategoriach, których, po o których możemy chodzić. Spróbujmy w to wejść, czy to się da coś zmienić tutaj. Wybierz, wybierz kategorii, zaznaczony hotel, jeden z jedenaście. Wybierz kategorii, zaznaczone inne, dwa z jedenaście. Wybierz kategorii, zaznaczone parking, trzy z jedenaście. No na i na więc, takie tu jest, możemy wybrać, wskazać jaką kategorię parking, chcemy, żeby nam pokazywał. Informacje o ruchu wyłącz, dlatego, że to jest... Yy, yy, możemy to zrobić włącz. Czas aktualizacji informacji o sytuacji na drogach 1077. No i wróciliśmy do tego samego, co, co i w, yy, w którejś tam z poprzednich zakładek też. Czas aktualizacji o ruchu na drogach. I to jest tyle. I to są wszystkie zakładki yy, co do ustawień. Wychodzimy teraz z tego. 1 z 19. 1 z 4. Wchodzimy z powrotem do opcji, bo już byliśmy w ustawieniach, teraz musimy przejść do następnych. Opcje, z dodatki, SMS, to jest. Yy... Możemy w to pyknąć, no i ewentualnie móc wysyłać SMS do producenta, ale to, to przecież z tego nie będziemy korzystali, bo to chodzi o, na przykład, na przykład o aktywację y, programu. 9, I o Finder, czyli jak to klikniemy, dostaniemy informacje kto to jest, co to jest za firma, te wszystkie informacje takie związane z y, producentem tegoż oprogramowania. Pomoc, 10, I pomoc wyjdź, 11, i wyjść. I to jest wszystko, co po naciśnięciu klawisza F1 mamy. E, to możemy uzyskać z każdej pozycji, dokładnie z każdej. Czy to będzie e, ustawienie się na, mapie, na mapa, czy na pozycji znajdź, e, czy to też będzie na ulubione, czy też będzie na usługa. E, dlatego, że e, joystickiem... Dokonujemy wyboru natychmiastowego przejścia do tego miejsca, gdzie, chcemy, gdzie, gdzie stoimy. Natomiast z klawiszem F1 e, wchodzimy do możliwości wyboru spośród tych 11 zaprezentowanych w tej, w tej chwili. E, więc tak to wygląda, jeżeli, jeżeli chodzi o menu. E, o menu e, z tych pierwszych czterech pozycji. Wychodzimy teraz i teraz obalimy mit, który to kolega w podcaście swoim przedstawił, iż Wifinder nie ma żadnych klawiszy e, skrótu. Ma. nie są to takie może jak e, byłyby przydatne, no ale klawisz od 1 do 9 coś nam dają, nie? W tej chwili klawisz 1 naciśnięcie nam nic nie da, dlatego że to przenosi nas na to pozycję, w której tej chwili jesteśmy. Czyli ni mniej, ni więcej, bylibyśmy przeszli po naciśnięciu tego przycisku numer 1 na tą zakładeczkę, gdzie są te cztery pozycje z menu. Naciskamy klawisz numer 2 to jest zakładka pod nazwą info i tutaj mamy informację o stanie GPS-u, czyli jak, jaka, jak, jaki jest sygnał. Od razu tutaj, będąc w tym miejscu, to powiem tak, jeżeli w tym miejscu mielibyśmy sygnał GPS, to jeżeli coś chcemy dodać do ulubionych, o czym za, za moment będę mówił, jakiś punkt zapamiętać sobie, to y, warto byłoby sprawdzić sygnał GPS-u y, i najlepszym rozwiązaniem byłoby przy zapisie takiego punktu, iżby sygnał GPS-u był stuprocentowy. No ale niestety tak dobrze nie ma. W związku z powyższym, y, w związku z powyższym, jeżeli sygnał GPS-u spadnie nam poniżej 70%, no to musimy się liczyć z tym, że po zapamiętaniu takiego punktu e, błąd e, w rozmyciu e, precyzji dotarcia do celu e, będzie nam gdzieś w granicach 40 metrów pokazywany. E, tak to widzę po zapamiętaniu swego punktu y, zamieszkania, gdyż y, zrobiłem to na prędce i nie chce mi się już teraz tego poprawiać, bo mógłbym wyjść na podwórko, prawda, i miałbym sygnał GPS 100% i prawdopodobnie wtedy bym miał bardzo wysoką precyzję z lokalizacji tego punktu. A zapamiętywałem ten punkt swój, swojego domu e, z balkonu, z pierwszego piętra. Sygnał GPS wtedy miałem 67% tylko. E, w związku z powyższym wiem o tym, świadomie wiem, że Mam pozycję tak zapamiętaną, a nie inaczej. W tejże zakładce mamy poniżej pierwsze to będą odczyty, już teraz dotyczące konkretnych naszych parametrów, czyli kierunek. Proszę bardzo o szerokość. Długość biograficzna E0 stopni 00 akralt 00.00 w tudzie słów 26. Długość geograficzna E0 stopni 00 akralt. 00.00 plus 36, wysokość niedziela PN 0M46, prędkość ładowania 566, prędkość 66. I to są wszystkie pozycje. Mam nadzieję, że to było słychać. Czyli to jest zakładka po naciśnięciu klawisza 2. Jesteśmy na tak zwanej zakładce info. Klawisz 3 zakładka w pobliżu z 19 danych. zakładka w pobliżu tutaj, z tej zakładki można korzystać wtedy kiedy dostaniemy sygnał GPS-u e, i nie mamy nic zapamiętane, bo może tak być e, no to wtedy powinno nam się to e, zlokalizować że jesteśmy w danym państwie, mieście i tak dalej, u mnie E, takie zapamiętanie i działanie zaczęło się dopiero od tego momentu, kiedy zapamiętałem pierwszy punkt, czyli swój dom, czyli zlokalizowana została Łódź, e, bo z tego miasta pochodzę, no i teraz jak tutaj e, nic nie uruchamiałem, nic nie wybieram z ulubionych, dokładnie nic, uruchamiam e, Wayfindera, przechodzę na tą zakładkę klawiszem numer 3, no i sobie idę albo jadę. I zawsze w pierwszej pozycji, w tym miejscu mam informację o zbliżaniu się do konkretnego punktu. Jadąc tramwajem, na przykład, mam wymieniane skrzyżowania, do których dojeżdżam. Na każdym przystanku wiadomo, że z reguły tak jest, że są przystanki umiejscowione przy skrzyżowaniach. W jednym miejscu tylko u mnie, jak jadę do pracy lub wracam z niej, nie ma skrzyżowania, w związku z powyższym, jak sprawdzam, to ten przystanek tramwajowy jest pomijany. Dlatego, że nie ma tam skrzyżowania, jest to zakład produkujący papierosy, no i tam jest umiejscowiony przystanek, ale nie ma tam krzyżówki żadnej. W związku z powyższym nie ma, nie ma ulicy. I dlatego to jest pomijane, ale mógłbym go zmusić do tego, że on by mi o to, taką informację podawał w prosty sposób. E, zatrzymuję się na przystanku, e, biorę sobie opcje ulubione, e, wybieram opcję nowy, zapisuję, wpisuję przystanek Fabryka Papierosów, zapisuję to i od tej pory, jak będę jechał, to na pewno taką informację otrzymam. Poniżej tego pierwszego, pierwszego komunikatu mam to, co jest poza mną, jeżeli jest w odpowiedniej odległości, bo to tam, tam odległość można ustawić, on sięga do około kilometra, dlatego tam jest możliwość pokazania 20 punktów w tej pozycji. Tutaj z reguły pokazywane mi jest 16, jedno pod drugim z tym, że jest utrudnione odczytywanie, dlatego, że przejść do zakładki klawiszem numer 3 mogę, natomiast chcąc odczytać, co jest poniżej tego pierwszego, tej pierwszej informacji, no muszę niestety użyć joysticka, no i w czasie, gdy GPS pracuje, zmieni się tam układ satelitów i tak dalej, no to macha się tam sygnał mi, a jak się machnie sygnał, no to automatycznie kursorek wróci mi na pozycję pierwszą, i dlatego są lekkie utrudnienia w odczycie tego, co jest poniżej. Ale to, co poniżej, w koniec w końców nie jest dla mnie takie istotne. Czyli to jest zakładka najbliżej. Teraz czwóreczkę naciskamy sobie. Zakładka w podliżu 16, 1619 następna zakładka to jest skrzyżowania w pobliżu. I tutaj też jest pokazane, jeżeli tyle jest, 16 najbliższych skrzyżowań. Od razu mamy informację, czy to są na przykład, tak jak tu w moim przypadku, jedna taka ulica jest, gdzie są trzy drogi. Pokazana jest wprost, że skrzyżowanie takiej to, a takiej ulicy, z taką, a taką, trzy drogi. Dlatego, że mamy tam ulice Kusocińskiego, ulice Armii Krajowej i jakąś tam dodatkową drogę, której ja w tej chwili nazwy nie pomnę, czyli takie informacje na tej zakładeczce uzyskamy. Tutaj też przeglądając pod spodem to, co jest na samym początku, to mamy skrzyżowanie, które jest najbliższe, najbliżej nas i stopniowo, jak będziemy schodzili strzałką w dół, w moim przypadku wyświetla się ich 16, będziemy mieli, e, będziemy mieli informacje o odległości do e, danego skrzyżowania. E, teraz przyciskamy przycisk numer 5. Zakładka w pobliżu 17-19. W pobliżu ulub, czyli ulubione. I teraz tak, jeżeli gdzieś się przemieszczam, a mam e, skom ponowane swoje ulubione, pozapisywane, to będę miał informacje o odległości do najbliższego punktu z ulubionych. I teraz, polemizując z tym, co kolega Killer prezentował, że to jest niedokładne, że się nie da, no to tu, przy tejże okazji, mogę powiedzieć, co następuje. Przygotowujemy sobie zestaw ulubionych. Wiele z, z pozycji z, pobranych z map odpowiada rzeczywistości. Nie możemy kwestionować tego, że tak nie jest. Faktem jest, że Wifinder korzysta z tak zwanej nawigacji przecznicowej, czyli siatka geograficzna y, pobrana z mapy i na to nakładane punkty. Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przejść się pieszo, tak jak robicie to przy Loudstone, gdzie fizycznie musicie przejść się gdzieś trasą, to samo się robi w nawigatorze firmy Migraf, trzeba przejść się w dane miejsce lub pobrać punkty skądś, co ktoś już to zrobił, jeżeli nikt tego nie zrobił, to musimy sami to zrobić, przejść do konkretnego miejsca, zapisać punkt, i wtedy on może być dołożony do naszych tras w, tamtych, w, tamty, w tamtym programie lub w tym urządzeniu. Natomiast tutaj możemy zrobić dokładnie to samo, tylko tyle, że tutaj musimy to zapisać do ulubionych. No i w tym, w tym celu przemieszczamy się gdzieś. Tutaj na przykład ja takiego punktu jeszcze nie zapamiętywałem, bo po prostu nie mam za bardzo kiedy i czasu na to, bo to trzeba troszkę czasu na to poświęcić. Kiedyś mówiłem, że nie da się chodzić między blokami. Muszę powiedzieć, że chyba nieprecyzyjnie mówiłem, dlatego że się da. Jeżeli pozapamiętuję punkty charakterystyczne dla, dla miejsc, w które powinienem skręcić, Idąc raz pierwszy, pozapamiętuję je, ponapisuję sobie nazwy tego, to jak będę dochodził do danego punktu, to będę miał informację, że za 100 metrów, za 50 metrów, za 30 metrów już skręć tutaj. Będę miał taką informację o tym punkcie i skręcę sobie tam, gdzie potrzebuję. Za jakiś moment sobie drugi punkt ulubiony zrobię. Też mnie będzie prowadziło do najbliższego punktu z ulubionych. Ja nie będę wcale używał automatycznej nawigacji. W ogóle. Bo to jest po prostu przy pierwszej wędrówce zbędna sprawa. E, czyli czyli e, obalając ten mit, że e, Inter nie poprowadzi między blokami, e, sam muszę przyznać, że gdzieś popełniłem taki artykuł, pisząc, że, e, że się nie da, no, muszę, muszę się z tego wycofać. Da się. Po prostu się da. Czyli to jest zakładka ulubiona, e, ulubione. Następna, Zakładka w pobliżu miejsc W pobliżu miejsca, czyli wszystkie miejsca istotne w pobliżu, też mam u mnie 16, e, pokazuję. E, to później, po jakimś momencie, będziemy się w tym bawić. Przycisk numer 7. Zakładka otoczenie 19. 19. Zakładka otoczenie. Jeżeli wyjdę na balkon, co później pokażę, używając tego samego, jak to nacisnę, to mam pełen odczyt wszystkiego, co jest w pobliżu. Jeżeli powiedziałem, nie mam wahań sygnału GPS-u, gdzie on nie koryguje pewnych rzeczy, tylko sygnał byłby stały, to będę miał pełną informację, że tyle to, a tyle metrów mam do restauracji, bo tutaj mam w pobliżu gdzieś jakąś, nawet nie wiedziałem, dzięki temu aparatowi się dowiedziałem i rzeczywiście ona tam jest, Eee, tyle to, a tyle metrów do skrzyżowania takiego, tyle do stacji benzynowej Statoil, tyle do, eee, do, do tamtego skrzyżowania, do innego i do innego i do innego i tak dalej. Czyli to jest przycisk numer 7. Przycisk numer 8. a gdzie jestem? Dytarnik. Przycisk, gdzie jestem eee, i tu, jeżeli mam sygnał z GPS-u, to mi pokaże łódź. I oczywiście on pokazuje to wtedy na mapie. Niestety nie, nie powie, tylko przeczytam łódź, ale gdzie, to punkt się pokaże na mapie. Jeżeli ktoś widzi, to może to zobaczyć. Zapierdzić to trzeba, OK. O, odno, 19, 19. Przycisk 9, czy nas gdzieś przeniesie? Przycisk 9 już nie działa. Gwiazdka. Nie działa. Zero. Nie działa. I krzyżyk nie działa. Czyli to są wszystkie możliwości związane z wykorzystaniem tegoż, tych przycisków. Czyli pamiętamy, że od przycisku 1 do przycisku 8 szybciutko przeskakujemy na konkretne zakładeczki. Jeżeli teraz nacisnę przycisk numer 1, wróciłem z powrotem do map czyli na tą zakładkę, gdzie mam cztery pozycje po kolei. I teraz omówimy sobie po kolei to, e, pierwsze mapy już pokazywałem, e, czyli tam mamy możliwość wybierania map i tak dalej. Teraz druga pozycja znajdź. Znajdź za cztery. Jeżeli to zatwierdzę, e, tego bez GPS-u się raczej nie da, no mógłbym, mógłbym go zmusić, że on po mapie by poszukał, e, bo to się da z mapy zrobić, ale nie na tym rzecz polega, no wolałbym to robić z GPS-em, bo wtedy to nałoży punkty, zapisać będę mógł do ulubionych i tak dalej. No tak tutaj nie za bardzo, no ale zobaczymy. Pierwsza pozycja, adres lub firma. I teraz tak, e zakładamy, że znamy jakiś adres. Wiemy, że no, kolega jakiś tam mieszka w Poznaniu, a ja jestem w Łodzi. On mieszka w Poznaniu. E, no, załóżmy na jakiej tam ulicy, by to sobie wymyśleć. No, no nie wiem, czy taka jest w Poznaniu. No załóżmy, że to byłaby ulica fabryczna. E, niechby to była ulica fabryczna i zakładam, że niechby to był numer 3. Więc tutaj w tym momencie wpisałbym ulica fabryczna. Numer domu. Numer domu wpisałbym trójkę. Normalnie z klawiatury, tak jak SMS. S. Miasto lub kod pocztowy z GPS albo wpiszę ręcznie. Albo wpiszę ręcznie tu w tym miejscu, bo mogę z GPS-u wybrać, zatwierdzić to nie wpisując tu nic. Eee, włodzi to mogę to skorzystać, jeżeli mam sygnał GPS-u. No i ostatnią pozycję yy, to jest państwo stan. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych, no to dlatego chyba to jest pokazane państwo, pa, państwo stan. E, czyli to, jak tu wypełnię wszystko, mam sygnał z GPS-u i klapnę w to, e, szukaj, no to e, zacznie się szukanie po mapie, trochę to potrwa, no to kilka sekund i mam. E, oczywiście, przy okazji, jak nie wpiszę, że to tyczy Poznania, to mi się takie fabryczne o takich numerkach pokażą yy, w kilku miastach. Może to być na przykład pięć miast, 3 miasta, cztery i to w odległości no, paru, paruset kilometrów od siebie. Tak może być. E, jedno powiem, że e, przy trybie pieszym można szukać można szukać z tego, co widzę w obrębie danego miasta w obrębie danego miasta punktu i przy okazji niejako może się nam wyświetlić gdzieś do około 150-180 km wokół jeżeli zmienimy to na tryb samochodowy no to mamy yy, mamy tylko ograniczenia tym czy dany punkt yy, w Polsce jest na mapie umieszczony, a na pewno jest. To nie ma tak, żeby na mapie czegoś nie było. E, mogą być nieaktualne dane co do e, lokalów gastronomicznych i tak i tak dalej, ale nie jest tak, żeby nie było mapy Polski przecież. E, no i i, i i to by było tyle, co do zakładki znajdź. Kolejną zakładkę to nie będę opowiadał, bo to jest dodawanie do ulubionych. Czyli tam, jeżeli znalazłem coś, to wchodzę w ulubione. Jeżeli mam już jakieś, to mogę otworzyć ulubione, zapisać do ulubionych, albo dodać nowy do ulubionych. I tutaj właśnie, w tej pozycji... ...w tej, w tej tak pozycji... ...ulubione i tak. Otwórz. Musimy otworzyć. No ja akurat tutaj tak przy, przy, przy, przypadkowo mi się to zapisało, bo nie chciałem, ale to jest sąsiedni blok e, naprzeciwko mojego. E, w związku z powyższym tak przypadkowo mi się zapisał, no to już niech sobie będzie. E, teraz pokazujemy, o co mi chodziło. Czyli chcąc dopisać coś do ulubionych mamy, mamy już jakieś i teraz tak klawisz F1 pierwsza pozycja do. jak to palnąłbym a miałbym zasięg GPS u no to z miejsca w którym się znajduję do tego Aleksandra Kostki-Napierskiego 7 by zaczęło nas prowadzić to automatycznie pokaż szczegóły pokaż szczegóły pokazałby to na mapie zmodyfikuj to tam można, co zrobić? No, co można zrobić tutaj? edytuj, z cztery. Edytuj. Dodaj nowy. Dodaj zauważyc. nowy. Usuń. Usuń. Czyli można tutaj dodać nowy. Punkt. Pan no, mój odnobaw czas, zazdaw, zazdaw 14. Eee... Ustaw jako początek, czyli jeżeli byśmy gdzieś stąd się wybierali i chcieli sobie stworzyć wcześniej trasę, tak jak to y, dzisiaj czytałem, potrzebuje mapy i tak dalej. Cóż za problem? Zapamiętać swój punkt docelowy, po, pójść na balkon, y, skorzystać na chwilę, wybrać punkt docelowy, ustawić punkt doc od, startowy z, z tego miejsca, y, zrobić sobie punkt docelowy z tamtego miejsca, zapisać taką trasę, zobaczyć na mapie przez, przez ile, no, ile to nam czasu zajmie. Minutę, dwie, ile kilobajtów wyślemy? Pięć, dziesięć, może dwa. Pobierając mapę, przesuwając tylko trasę, tak jak nam pasuje, zapisujemy taką trasę i później już nie szukamy map, wiedząc do jakiego punktu chcemy dojechać. Czyli to jest to. Ustaw jako Ustaw jako 6. punkt przeznaczenia, czyli to jest to, co już mówiłem wcześniej, że tutaj możemy to ustawić z innego punktu startując, to jako punkt przeznaczenia ustawić na naszej trasie pomoc i pomoc. I to jest wszystko, co dotyczy ulubionych. Wychodzimy teraz z tego już, bo tutaj już, jeżeli chodzi o ulubione, mamy wszystko. I usługi. I teraz y, usługi, tu jest taka pozycja, y, no i tutaj do tego to niestety potrzebujemy już wprost dostępu do internetu. Dlatego y, program nie tyle sprawdza legalność, bo legalność to on sprawdzi y, w ten sposób, że podczas pierwszej próby y, uruchomienia jego y, pokazuje nam się, że masz wpisać swój numer telefonu, aktualny, czyli przypisuje się program do karty SIM i nie jest ważne, w jakim modelu aparatu go mam. Bo ja kartę SIM tą, którą mam w tej chwili w tym swoim Nokia 6110 Navigator wyjmę, włożę do obojętnie jakiego, ważne, żeby to była ta z tym numerem telefonu, zainstaluję tam program i on mi licencję przywróci. Czyli nie potrzebuję e aparatu, mogę go przenieść wszędzie. Bez problemów już nie płacę za to. E, tylko jest przypisany do e, karty SIM. E, czyli on woła mi numer telefonu i kod licencyjny muszę wprowadzić. Wyślij, wysyłam, czekam chwilę, produkt aktywowany i tak dalej. Połączenie z internetem jest mi potrzebne po to, na przykład, żeby teraz z tego skorzystać. Czyli usługa. Usługa Wifinder. No i teraz wejdźmy w to, co my tam mamy. Jest to normalne połączenie z internetem. Wska wskaza wskazane, wskaza wskazane wskazane wskazane zakładka 12 19 wskazane łączę, początek i tutaj od razu powiedział, że to jest zakładka zakładka 12, 12. E, dlatego, że on te zakładki jakoś tak ma podzielone, że e, ja nie wiem na, na jak, jak to wygląda bo e, pokazane są na ekranie głównym jak otworzymy aparat to widać zakładek 14, 19, 15, 16, 17, 18, 19. A gdzie są pozostałe? No i tu mamy teraz jedną chociażby, że zakładka 12 to jest właśnie to. Jedna z zakładek to są mapy. I one są jakoś tam przyporządkowane. Dlatego mówi się o tym, że w Wifenderze jest 19 zakładek w ogóle. Pierwsza to jest początek. Yy, łączę. Ja tego nie, nie, nie pukam, bo to nie jest istotne. Chodzi mi o to, żeby pokazać Państwu zawartość tegoż tutaj ekranu. Moje usługi, przelicanie kursów. Jeżeli to, to bym uruchomił, mam możliwość użycia kalkulatora, który przeliczy mi złotówkę na dolara, dolara na złotówkę i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu przeliczanie kursów. Wskazane aktualna pogoda. Aktualna pogoda. Mogę to kliknąć, tam znajdę po drodze sytuację tego rodzaju, że muszę wybrać sobie kraj, Muszę sobie wybrać miasto i to, co jest na internetowych stronach zapisane, będę mógł sobie odczytać, jaka prognoza pogody jest przewidywana na e, najbliższy czas. Wskazane włączy, transport publiczny. Transport publiczny. E, też e, muszę tutaj, e, otworzywszy to, wybrać sobie kraj, wybrać miasto, które mnie interesuje. No, muszę zmartwić Was, bo... Na chwilę obecną widzę tutaj, że jest tylko sześć miast, gdzie można tutaj zobaczyć sobie transport publiczny, ile linii, ile przystanków i tak dalej, i tak dalej. książka telefoniczna. Książka telefoniczna, czyli jeżeli potrzebujemy informację jakąś tam, powiem tak wybieramy coś z, z tak zwanych kategorii, nie? bo gdzieś, gdzieś chcemy jechać, zakładam, że jest to bank, jest to bank, no nie chcę nam się szukać za bardzo, żeby nie pamiętamy ulicy, tylko wiemy, że chcemy do banku trafić, gdzieś tu w Łodzi nawet, no. jestem tu w Łodzi, chcę do banku pójść. E, no i wybieram katego z kategorii, wybierz z kategorii, bo tam jest taka możliwość, pyknę sobie, wybieram bank jak to było słychać przy ustawieniach że takie, takie tam są, bank wybieram psztyknę no i pokazał mi się bank i mam do wyboru PKO SA, PKO BP i tak dalej tak dalej, wszystkie banki się tam po kolei podświetlają i teraz jeżeli na którymś z tych banków stanę i nacisnę klawisz F1 to będę otrzymam informację o dokładnej jego lokalizacji, gdzie on jest ale też dostanę informacje o kodzie pocztowym i o telefonie telefonie, faksie, jeżeli takie informacje były podane i to jest wszystko i teraz wróćmy do transportu publicznego otwieramy No, jak to, Pani Agatka, trochę tutaj tego, ja to jeszcze zwolniłem, dlatego że... Początek. Wybierz Państwo i wskazane lista. No, pykniemy sobie. Pola. Trzeba oczywiście przejść na przycisk dalej, a ja o tym zapominam zawsze, bo z tego nie korzystam. Słuchamy. Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań i Warszawa. Takie miasta możemy wybrać, jak to wybierzemy, to później następne wyszukiwareczki się pojawiają, wpisujemy, dostaniemy informacje, jakie linie, ile linii jest, ile przystanków i tutaj w wyszukiwarkę wpisujemy, wpisujemy co nas interesuje i tak dalej, i tak dalej. Tyle byłoby dotyczące tej pozycji usługi. zakładka, na Wyjdź, zakończyć, No na razie tak. więc jak widać z tego opisu dosyć bogato wyposażony ten program jest nie ma tak rewelacyjnych skrótów klawiszowych jak omawiany program Loudstone no bo po prostu jest trochę inaczej skonstruowany natomiast dający bardzo szybki dostęp do informacji za pomocą tych ośmiu przycisków a w zasadzie nam potrzebne jest 7. no bo przecież gdzie jesteśmy, chyba że je, je, jesteśmy gdzieś, a nagle nie wiemy, nie wiemy, gdzieśmy się przemieścili, bo może tak być, że jedziemy gdzieś pociągiem, to być może, że nam to pokaże. E, no i cóż więcej, cóż więcej, no więcej to za chwilę, teraz będzie chwila przerwy, ponieważ będę musiał się przygotować do wyjścia na balkon, nagrać materiał, i dopiero to z tą częścią, którą w tej chwili przy komputerze zrobiłem, zmiksować, bo inaczej tego zrobić nie będę mógł. Stan je ES 16. Zakładka 1519 140 metrów północ zachód 303 stopni Janusza Kusaczyńskiego flerzarmi krajowej 1 z 15 185 metrów północ-zachód, 321 stopni Janusza Kusocińskiego, z Armii Krajowej, 2 z 15. 190 metrów północ-zachód, 330 stopni Nagrasso, 3 z 15. 200 metrów południowy wschód, 120 stopni Wincentego Tomaszewicza, z Kostki-Napielskiego, 4 z 15. 210 metrów południe, 162 stopni Wincentego Tomaszewicza, z Kostki-Napielskiego, 5 z 15. 210 metrów południe, 158 stopni Wincentego Tomaszewicza, Leszka gardynała Stefana Wyszyńskiego, 6 z 15. 250 metrów południe, 188 stopni Wincentego Tomaszewicza, z Armii Krajowej, 7 z 15. 270 metrów zachód, 287 stopni Janusza z z Armii Krajowej, 8 z 15. 270 metrów północny wschód, 27 stopni Janusza Kusocińskiego slash Józefa Dawickiego, 9 z 15. 280 metrów zachód, 286 stopni Janusza Kusocińskiego slash pułkownika Stanisława Juszczakiewicza, 10 z 15. 360 metrów południe, 170 stopni Statoil, Wyszyńskiego, 11 z 15. 370 metrów południe 179 stopni kardynała Stefana Wyszyńskiego Armii Krajowej 12 15 Udajemy się na balkon i oto co zostanie pokazane, usłyszycie to za chwileczkę będą tam informacje o całym otoczeniu dostępnym z mojego balkonu na wysokości pierwszego piętra dane są Akurat sygnał z GPS-u miałem 66%, w związku z powyższym błąd może sięgać nawet do 45 metrów, jak już wcześniej powiedziałem. A firma, tekst Więckowskiego. Więckowskiego, numer domu, tekst 13, 13, miasto lub kocztowy, tekst Łódź, Łódź. Zakładka rezultat 619. Państwo zleż stan. Opcje. Szukaj. 1-6. Wybierz. Okno. Wyszukiwanie. Kropka. Kropka. Kropka. Państwo zleż stan. Tekst. G, e S. Opcje. Szukaj. Okno. Opcje. Zabij do 1-6. Anuluj. Okno. Zabij. Zakładka rezultat 619. Wawa Wojskowskiego kilometrów. 5 kilometrów, przecinek, Łódź, 1, 1 Wróć, adres lub firma, tekst, więc wróć, zakładka menu 1 z 19, za, stan, 66%, zakładka w 15, podwisiu, 150 metrów, godzina 10, Armii Krajowej, Slasz Janusza Podsumowując to wszystko, co zostało do tej pory przedstawione, należy powiedzieć tak. Wifinder pozwala, jak widać, na wyszukiwanie różnego rodzaju danych adresowych, jeśli znamy adres, czego szukamy. Gorzej jest, jeżeli takiego adresu nie znamy, no bo wówczas musimy takie punkty nanosić, będąc wprost pod wskazanym adresem. Co jest możliwe, jak już mówiłem, ustawiając się w odpowiednim miejscu, wybierając ulubione, tam wybieramy pozycję dodaj nowy, przyciskamy, wpisujemy co to ma być, czyli swoje, swój opis, czy to ma być zakręt między blokami, itd., dalej, zapisujemy to i taki punkt zostanie zapamiętany. Tworzenie drogi, jak można zrobić? A no Wybieramy punkt docelowy, jak już tam pokazałem we wcześniejszej części materiału. Następnie wybieramy punkt docelowy, też go możemy zapisać, ale jest jeszcze pozycja dodaj nowy i po prostu z ulubionych, bo mamy tam możliwość edytuj. Wpisujemy sobie nazwy punktów, które potrzebujemy dodać do tego i zostanie to dodane do drogi. I wtedy tak skomponowaną trasę możemy sobie zapisać i gdy będziemy potrzebowali kiedykolwiek z takiej drogi za, e, skorzystać, e, będziemy mogli ją odpalić. Ona będzie zapisana już u nas w telefonie. W związku z powyższym połączenia z internetem nie będzie potrzeba, e, a więc nie będziemy za to płacić. E, to jest e, co do tworzenia trasy kolejna sprawa, o której by należało rzec, to jest to, że jak już mówiłem wcześniej, można korzystać z nawigacji automatycznej, gdzie jeżeli nie mamy własnych punktów, będziemy prowadzeni trasami takimi, jak prowadzą ulice no, zapisane na mapie, gdyż nie będzie tam możliwości wyboru punktu, że przejdziemy sobie gdzieś skrótem jakimś między blokami i tak dalej, i tak dalej. Takie punkty i takie trasy musimy sobie, tak jak w przypadku, w przypadku lodestone, czy w przypadku nawigatora firmy Migraf, musimy sobie wprowadzić sami do pamięci telefonu. Następna kwestia, ulubione. Ulubione nie są zapisywane na karcie pamięci w telefonie, ani też w pamięci telefonu, a są zapisywane na serwerze. Sam po uzyskaniu tegoż programu, o którym opowiadam, liczyłem, że takie punkty jednak są zapisywane w telefonie. No ale zdarzyło mi się tak, że robiłem upgrade do systemu telefonu, no i nastąpił błąd, przerwa na y, łączach między komputerem a telefonem i spartolił mi się system. Y, telefon musiał trafić do punktu serwisowego, tam go sformatowano, czyli straciłem wszystko. Zainstalowałem y, aplikację WiFinder y z powrotem. Y, jak już powiedziałem, ona jest wtedy takie, takie, taka... Y, działalność jest bezpłatna dlatego, że Wifinder ma zapisane tam u siebie na serwerze że jest przypisane do numeru akurat te, danego abonenta w związku z powyższym nie została pobrana za to płatność tylko tyle co musiałem się połączyć z serwerem, co by pobrać kod licencyjny, który widnieje nadal w programie no i automatycznie odzyskałem z powrotem swoje ulubione. W związku z powyższym, wszystkie punkty, które zapisałem wcześniej, bo się trochę tym bawiłem, a niektóre punkty mi były potrzebne, zapisane na serwerze zostały i teraz w momencie, kiedy odpalam taki, taką pozycję, ona jest pobierana z serwera, z serwera do pamięci mojego telefonu, no i mogę z niej korzystać. E, spróbowałem w dniu dzisiejszym zrobić e, nagranie z trasy, jak jadę tramwajem, no ale niestety, tak jak już powiedziałem, mam za słaby dyktafon, czyli e, e, mógłbym zaprezentować, jak to wyszło. E, głos syntezatora Agatki jest zbyt cichy, a bardzo wyraźnie wyje mi silnik tramwaju, a z kolei, no nie bardzo mi to uśmiechało się wyjmować jedno urządzenie i drugie, kierować je do siebie i używać głośnika telefonu, gdyż nie mam zamiaru chwalić się w środkach masowej komunikacji, że takowy aparat posiadam, żeby się na mnie patrzono, że korzystam z syntezy mowy i, tak dalej, i tak dalej. No i podczas pracy z telefonem trzymam go w kieszeni jak już pokazywałem, przyciskami to, co potrzebuję, nacisnę i na konkretne zakładki, czy to skrzyżowania, czy najbliższe miejsca, wszystkie przenoszę się, mam informację, gdzie jestem, a na uchu jest założona słuchawka bezprzewodowa, połączone to z telefonem poprzez połączenie Bluetooth, no i odsłuch mam. Na uchu, ręka w kieszeni, lekko nacisnę, co potrzebuję, informacje mam. Jeżeli mi jest to potrzebne, a wiem, że będę szedł pieszo i nie będę potrzebował kluczyć gdzieś między blokami itd., itd., wówczas od czasu do czasu pozwalam sobie używać nawigacji automatycznej. Nie tworzyłem na razie na obecną chwilę żadnych tras, gdyż na dzień dzisiejszy było mi to jeszcze niepotrzebne, ale e, najprawdopodobniej w już niedługim czasie e, takową trasę stworzyć będę musiał, bo będę musiał kogoś szkolić z zakresu obsługi e, komputera e, i oprogramowania e, dla naszego środowiska. W związku z powyższym będę jeździł w miejsce, gdzie nie byłem. Raz jeden tam pojadę e, prawdopodobnie z kimś, będę musiał wtedy sobie ponanosić odpowiednie punkty, żebym wiedział, jak później tam trafić, no i takie wędrówki będę miał przez tydzień i na pewno wówczas, czy to nawigator firmy Migraf, czy też telefon komórkowy, co w tym przypadku, kiedy będę jeździł na szkolenie, będzie mi wygodniejszym, będę wykorzystywał. Więc, jak pokazuję, ten program nie jest takim... Iż można z czystym sumieniem powiedzieć, że on jest absolutnie nieprzydatny dla osoby niewidomej, która potrzebuje się poruszać samodzielnie. Jest to taki sam program, jak i, e, jak i omawiany wcześniej przez kolegę e, Killera, e, dlatego że tam musimy punkty zdobyć, lubię sami nanieść tutaj w wielu przypadkach możemy wykorzystać mapy e, w bardzo wielu, ponieważ nie jest to tak, że nazwy ulic się zmieniają, że ulice znikają, pojawiają się nowe i i tak dalej. Faktem jest, że jeżeli ktoś szuka danych adresowych, takich jak na przykład banki, jak jakieś restauracje, sklepy, e, no, mogło to się pozmieniać. No ale przecież w Lodstonie takich danych nie mamy. Musimy je po prostu sami tam wprowadzić. A cóż stoi na przeszkodzie, żeby w tym płatnym programie to powprowadzać? Nic. W związku z powyższym zachęcam, jeżeli ktoś to ma, e, zanim będzie wygłaszał opinie jakiekolwiek negatywne, że to się nie nadaje, że to jest B, to niech się do tego przymierzy. E, nie narzeka na to, że instrukcja jest zbyt uboga, e, no bo ja korzystam dokładnie z takiej samej tylko że zadać sobie trochę trudu trzeba, no i no i efekt efekt uzyskamy taki, jak potrzebujemy. Program ten jest dokładnie takim samym jak Lodstone. Nie mamy tu informacji o odległości Księżyca od Ziemi, czy tam jakichś innych, jak tam słyszałem, no bo tutaj są one nie, na mój gust niepotrzebne. No po co mnie informacja o tym, że do księżyca to tyle, to a tyle albo i tak dalej, i tak dalej. No mnie potrzebne są tylko y, dane, y, dane, jeżeli chodzi o y, azymut, czyli kierunek, y, ewentualnie y, jakieś nazwy, y, miejsc, do których chcę trafić, a jeżeli jeszcze nie muszę się wysilać i wiele punktów mam już gotowych w postaci nazw ulic, no to dlaczego Że ja mam z tego nie korzystać? A że zapłacić musiałem? No, cóż, coś za coś. Chcesz mieć program komercyjny z nazwami ulic, nie musisz się biedzić, nie musisz szukać po internecie i tak dalej, no to masz do wyboru. Kupujesz takie urządzenie w postaci telefonu komórkowego, kupujesz udźwiękowienie do niego, no i kupujesz Wifindera, no i masz ewentualnie prostszym rozwiązaniem, bo tańszym, kupujesz telefon i oprogramowanie udźwiękowiające telefon i bezpłatny loadstone załad załadowujesz i też pracujesz nad tworzeniem swoich punktów, bo nie wszystkie punkty, które są zgromadzone na serwerze na pewno się przydają. No i to by było podsumowanie tegoż materiału. Dziękuję za uwagę. Janusz Rutkiewicz.